Klej gumowy do wymiotów rekreacyjnych Broadway. Wracając z planu, planowałem pojechać wajem, więc podszedłem do maszyny i wsunąłem banknot, który został przez nią zjedzony, a bilet nie wygluty. Więc wkurzony zrezygnowałem i z iść prawie 4 km pieszo. dodatkowo kilka centymetrów od puszki z bywarem na moją nową kurtkę nasrał cholerny gołąb. Po drodze miałem wstąpić do sklepu, bo chciało mi się pić, a że miałem jeszcze kawał drogi, to po drodze zerwałem parę żółtych śliwek z drzewa, obok którego przechodziłem, a gdy już dotarłem do sklepu, to po zakupie zapytałem czy mogę skorzystać z kibla tam mi odmówiono, więc nie mogąc wytrzymać wyszedłem przed sklep i przykucnąłem pod żywopłotem, za którym przechadzały się kobiety z wózkami i mężczyźni z psami miała to być szybka akcja a gdy tak stałem, przykucnięty zobaczyłem pomiędzy nogami światło doświetlające od tyłu moją srającą dupę niczym na scenie na Broadwayu a ja tak przykucnięty spojrzałem przed lewe ramię i zobaczyłem radiowóz, z którego wyszli dwaj policjanci do których jedyne co mogłem powiedzieć to, Panie władzo, nie teraz, nie teraz Stań w rozkoku, mówi komendant Nie mogę, bo się zeszczam Dlaczego uciekałeś? Nie uciekałem, po prostu chciało mi się lać Musiałem znaleźć krzak z daleka od kamy, By mnie psy, oż kurwa Stuwa mandatu za śmiecenie Stand up niektórzy z daperzy gadają do publiki a na występie showman zagaduje do nas i pyta czy jesteśmy razem a ja mówię tylko że przyszliśmy tu razem bo obydwoje mamy ADHD i mieliśmy już dość swojego gadania więc przyszliśmy posłuchać kogoś innego żeby było śmiesznie a showman a długo się znacie? a ja szesnaście. showman ale co lat? a ja nie godzin showman no i co jest śmiesznie? a ja sam oceń no my się nie śmiejemy Mieliśmy odpocząć od gadulstwa, a tu co? My gadamy, przynajmniej ja, ale chyba się udało, bo nikt tak długo, Aurelia, nie była tak cicho. I komentuje, no po prostu niesamowity człowiek. Nie zapomnij dodać, że jestem dupkiem. Nie zaśmiecam ludzi gadkom o śmieciach, bo moi czytelnicy to nie śmieci, a tych, co nimi nie są, jest naprawdę bardzo mało. Dlatego ciesz się moim słowem tak, jak ja cieszę się twoim głosem, gdy śpiewasz. A ty co, żeś się tak odjebał? Randkę masz? Nie kurwa idę do ZUSu, czyli randka z diabłem. Bo bez autoironii to wszystko staje się żałosnym patosem. Jedziemy na pogodowie, ludz już znowu potwalił sobie odbyt. Przepraszam, to pomyłka. Oj, pomyliłam numer. Nie, zaczekaj, chcę wiedzieć więcej. A w restauracji dialog: No jak, smakuje panu zupka? Dubnie urywa cierpliwości. Mój dziadek zawsze mawiał: prawdziwe chłopy to szczają pod wiatr a wnuczek na to, to ja już wiem dlaczego zawsze tak szczochem śmierdziało od ciebie dziadku. W ogóle ostatnio akcja taka. Siedzimy sobie, ja, Kasper, Kasjusz i Roxy, który robię herbatę i nagle słyszę od niej, że ta niebieska jest zajebista. I że dziękuję. A my wszyscy patrzymy po sobie, a wszyscy potem na mnie. A ja mówię do Kaspera, który, któremu zajebałem saszetkę. Tak. Widzisz, przynajmniej wiesz, że na twoją herbatkę można złapać zajebistą cipkę. I uścisnąłem mu spoconą dłoń. Ha, jednak posiedzę z wami, bo wiecie co? Co, zapomniałeś kluczy? Nie, kluczy mam zapomniałem gdzie mieszkam I jak już mówiłem klucze mam w aucie autor skradli ale to chuj bo i tak nie moje a ja prawka nie mam ale to też chuj bo i tak z kluczami czy bez to dalej nie pamiętam gdzie mieszkam ale tak to jest ze mną jak wieczorem po mieście to latarnie gasną psy przestają płakać a dzieci przestają szczekać autor jest tego rodzaju artystą który nawet z gówna umie stworzyć sztukę